Szefie, szefie, szefie, ono. Ej, ej, potrzebuje na skok kogoś na hurtownie jaboli. Gdzieś dzisiaj? To długo? Co? Długo to masz? Z pół godziny opierdolimy ją. Dobra. Ale o a u której? No o której masz ty. Dobra. To ja będę wieczorem, dobra? Weź łom dobra. I, Weź łom i siekierę. Dobra? dobra? Ty też idziesz. Idziesz na, na skok. Na hurtownie jaboli, na skok. Co? Na hurtownię jaboli, na skok. Idziesz. Nie. Czemu? Gdzie? Ty masz rower. Ej. A gdzie ty? Mikulczyca. No Nie piszesz się? Hmm. A ty piszesz się, nie? A u mnie uszy? Dobra, u mnie ja. Dobra.